Tymi sekretami dzieli się pastor George Stallmont. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, rozdział 15. Będę Wam czytał pierwsze 7 wersetów tego cudownego fragmentu jednej, jednej z ostatnich przemów. 15 rozdział Ewangelii Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obbitrzy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Spójrzcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, Chyba, że trwa w krzewie winnym, tak i wy. Jeżeli we mnie trwać nie będziecie, ja jestem krzewem winnym, a wy natoroślami. To trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeżeli ktoś nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony w pleczach na natorośl. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeżeli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek chcecie, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeżeli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeżeli przykazań moich przestrzegać będziecie, będziecie trwać w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przekazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałam, aby radość moja w was była i aby radość wasza była zupełna. To jest moje przekazanie, abyście wzajemnie się miłowali, jak ja was miłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli tylko czynicie, co ja wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem Was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc Wasz był trwały, by to, o cokolwiek prosilibyście Ojca w Moim imieniu, dał Wam. Kiedy Smith Wigglesworth przebywał w naszym domu, było tam takie piękne miejsce, nazywano je Lee on Sea. Było to piękne miejsce, ogród na szczycie wzgórza, nazywanego Urwiskiem, ale to wzgórze miało tylko 150 stóp wysokości. Było takie piękne, nasonecznione miejsce, które znajdowało się na szczycie wzgórza, na szczycie schodów wiodących nas górze, a poniżej tego była stacja kolejowa. Każdego dnia, w naszej zwykło, zwykle pięknej angielskiej pogodzie, gdzie jest wiele słońca, nie tak wiele deszczu, jak niektórzy z Was ludzie wyobrażacie sobie. Ja brałem ze sobą Smitha Wiggleswortha, on tam siadał na tym nasłoneczonym miejscu na górze tych schodów. I ja wtedy zostawiałem go tam, szedłem załatwić swoje sprawy, a on mówił, młody człowieku, lepiej zostań tu ze mną, a nie idź od razu do, tak do pracy. Ale ja miałem odpowiedzialności, których nie mogłem zignorować. I zostawiłem go siedzącego tam. 150 stóp nad stacją kolejową. Siedział tam. Czytał Nowy Testament i modlił się. I spoglądał na ludzi, którzy wchodzili na schody. Niektórzy starzy ludzie, wchodzący na szczyt tych schodów, byli zadyszani, wyczerpani zupełnie prawie. A kiedy doszli prawie do niego, pytał się, czy jesteś gotowy już umrzeć? To nie był dokładnie, nie było to dokładnie podejście ewangelizacyjne według podręcznika do ewangelizacji osobistej, ale widzicie, on miał w sercu ciężar o nich i wprowadził do Chrystusa kilkunastu ludzi tam, kiedy siedział na szczycie tych schodów. Błone małżeństwo wchodziło na te schody. Te schody miały około 8 stóp rozpiętości. Prawie powiedziałem, że to małżeństwo miało to, te 8 stóp szerokości. Nie, nie, to schody miały taką szerokość. Ta dziewczyna była z dala od swojego męża jak tylko mogła. I on też był z dala od niej jak tylko mógł. A kiedy doszli do Wiggleswortha, on się zapytał, co z wami nie tak? Jesteście skłóceni? Młoda kobieta, mężczyzna, mąż i żona, którzy doszli do wniosku, że ich małżeństwo było pomyłką. Kłócili się i zdecydowali się na separację. Wigglesworth powiedział, siądźcie koło mnie. Siedli obok niego na ławce. Dziewczyna po tej stronie, chłopiec po tamtej stronie. On ich otoczył ramionami obu i zaprowadził do Jezusa. I wypuścił ich ze łzami radości. W ramionach nawzajem. Oni objęli się ramionami nawzajem. Ich dusze był zbawiony, a ich małżeństwo uzdrowione. On miał 82 lata i wciąż był na ogniu dla Boga, aby zdobywać dusze zgubionych. Zaczął jako chłopak w szkole. Kiedy miał tylko 8 lat, znalazł Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Potem już nie chodził zbyt długo do szkoły, ale codziennie zwiastował Ewangelię chłopcom i dziewczynkom w szkole, ponieważ tak kochał Jezusa. Kiedy zaczął swoje aktywne życie i służbę, to było w armii zbawienia. Porucznik w Armii Zbawienia miała na imię Poli. A Wyglesworth pracował właśnie w tym oddziale Armii Zbawienia. I powiedział, zwykle spędzaliśmy całą sobotnią noc na modlitwie. Modliliśmy się o 50 do 100 dusz. I nigdy nie widzieliśmy mniej niż 50 dusz zbawionych w każdą niedzielę. My modliliśmy się. Wymadlaliśmy to, aż Bóg dał odpowiedź. I wiedzieliśmy, że zdobywaliśmy te dusze. Nie mógł zrozumieć tego nowoczesnego braku ognia w ewangelizacji zajęcia trywialnymi rzeczami zamiast tych witalnych, ważnych tematów zdobywanie zgubionych zanim umrą i zanim zginą wiecznie. Jest to prawda, że niektóre serca są takie zadymione całą radością błogosławieństw i spotkań charyzmatycznych. Uwielbiania języków i tego wszystkiego i zapominamy, że Ewangelia to jest ten, kto jest, uwierzy, kto uwierzy, będzie zbawiony. A ten, kto nie uwierzy, będzie potępiony. I my musimy głosić Ewangelię i to Powołuje nas wszystkich do odpowiedzialności przed Bogiem. Kiedy Wigglesworth przejeżdżał przez cały kraj na wschód, do Yorkshire, a potem do Liverpoolu, który jest na zachodnim wybrzeżu, wtedy jeszcze nie był żonaty, był dobrym biznesmenem, hydraulikiem. Używał swoich pieniędzy, and aby pomagać biednym chłopcom i dziewczynkom. Zgromadzał ich w wielkim budynku i spędzał całą sobotę i niedzielę noc, so sobotnią noc, przepraszam, na modlitwie i poście. I powiedział że nigdy nie widział mniej niż 100 dzieci przychodzących do Jezusa. Setki zostały zbawione tydzień po tygodniu w jego wczesnych latach życia. Mój przyjaciel mieszkał 9 mil od smyta w mieście Leeds, o którym powiedziałem poprzedniego dnia. Pewnego dnia miał gościa, i ten jego gość powiedział, chciałbym spotkać Smitha Ögleswortha. Więc so George przejechał to 9 mil i kiedy to Wigglesworth's door dojechali do, po drzwi Smitha w Bunning, Bunningham, Bradford. Kiedy doszli do jego drzwi, otworzył im drzwi i powiedział, oczekiwałem Was. Poprosiłem ojca, żeby kogoś przysłał, ponieważ ojciec mi powiedział, że mam jechać do Elkley Moor. Elkley Moor to jest piękne miejsce, bardzo cudowne, więc pojechali tam. Smyn, Wigglesworth, ten gość z Ameryki do tego Elkimore. I tam siedli. A I Wigglesworth powiedział, ja tu zostanę, będę siedział, a wy młodzi ludzie przejdźcie się. Poszli na spacer. Bardzo cieszyli się tą scenarią i po długim spacerze powrócili i zobaczyli Wiggleswortha. Siedzą, y, klęczącego przy ławce z innym człowiekiem, który klęczał przy jego boku. I słyszeli, jak ten człowiek wołał do Boga. On zboczył od Boga, przechodził obok i w ogóle tam był. Oni się nie umówili, to Duch Święty uczynił. On do Duch Święty ich umówił. Spotkali się razem, on zaprowadził tego człowieka z powrotem do Jezusa. I ten człowiek potem złożył szczęśliwe świadectwo o odnowie, która miała miejsce. I odszedł w radości. I Wygosłodz odpowiedział, zrobiłem już to, co ojciec mi kazał. Możemy jechać do domu i możemy chwalić Boga po drodze. Tak, naturalnie żył, poruszając się w duchu i odkrywając to, co Bóg czynił. Aż do końca swojego życia on szukał zgubionych. Niedaleko jego domu był mały park. I w tym parku Beautiful green squares of turf. Było takie miejsce piękny skwer zarośnięty zieloną trawą. So smooth, like, like taką y, delikatną trawą jak welwet, taką miękką. And they bowl, i tam grono w golfa, to jest bardzo interesująca gra dla tych, którzy lubią takie stabilne gry, spokojne... ...które, które nie I potrzebują dużo energii. Balls, I ogóle Ward te piłki nie grał. Ale tam siadł obok tego pola golfowego. I nie było żadnego regularnego gracza w golfa, który tam grał. Który by nie słyszał Ewangelii zgłoszonej przez smytały Gleswarta. Aż do końca życia był na ogniu dla Boga i dla zdobywania dusz. Boże Słowo mówi i ja czytam drugi list do Tymoteusza, czwarty, werset 2-5. Głoś słowo, bądź pogotowi w każdy czas dogodny i niedogodny. Karć, grom. Napomina jest wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie wytrzymają, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, rządni tego, co ubole i odwrócą ucho od prawdy, a odwrócą się ku baśniom, ale ty bądź czujny we wszystkim, cierpi. Wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Angielski biskup skomentował fakt na temat yy, słów, które Jezus używa o zbawianiu ludzi. W zbawienia jeden jest to obraz y, rybaka, który łapie ryby. A potem pasterz, który szuka zgubionej owcy. To znaczy y, ten biskup mówi, czy na haczyk, czy na przynęty. Zbaw wszystkich, którzy, których możesz. And that's not a bad interpretation. I to jest dobra by interpretacja. Czy przez haczyk, czy na przynęty? Zbaw wszystkich, których możesz. And daughter, James and Alice Sauter, Rome. Pewnego dnia Wildersworth uh, y, odwiedzał Rzym wraz ze swoim synem i córką, and went the i przeszli przez katakumby. Young was Młody ksiądz który prowadził to przyjęcie, jakoś szczególnie był przyciągnięty do Smitha Wegleswortha. I bardzo często w czasie tej wycieczki po katakumbach you know, sir, mówił, proszę pana, byłby pan dobrym katolikiem. I wciąż i wciąż mówił, pan, proszę pana, byłby pan dobrym katolikiem. A kiedy doszli do końca wycieczki, jeszcze raz to powiedział. I Wygles Wort odwrócił się do tego księdza i powiedział: A ty, młody człowieku, byłbyś dobrym chrześcijaninem. Uklęknij, a ja będę modlił się, żeby Bóg zabił twoją duszę. I ten ksiądz katolicki uklęknął i płakał, kiedy Wigglesworth modlił się o jego duszę. Człowiek, który wciąż był w pogotowiu. On wierzył, że wciąż musimy mieć oczy otwarte, aby szukać zgubionych. I wierzył, że w nowoczesnym życiu tak łatwo jest zostać y, y, zwiedzionym. Tyle rzeczy jest do wykonania. Nigdy nie, nie mamy takiej sytuacji, że jesteśmy bez zajęcia. Mamy gazety i tam wiele wydarzeń do poczytania jest. Mamy kawiarny, do których możemy chodzić, aby napić się kawy. I spędzać całe godziny, gadając, gadając, nie zawsze zdobywając zgubionych. Gdybyśmy tylko mogli uporządkować nasze priorytety, Jezus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co jest zgubione. I powiedział, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Jeżeli. On został posłany, aby zbawić to, co zginęło. On wysyła nas, abyśmy szukali i wybawiali to, co zginęło. Nie chowaj się za faktem, że masz służbę nauczania. Ja nie wiem, jaki jest Twój dar, ale podam Ci porządek. Najpierw chrześcijanin, potem zwycięzca dusz, a potem twoja funkcja w ciele. Konkretnie to powiem. Najpierw chrześcijanin, potem zwycięzca dusz, potem nauczyciel. Najpierw chrześcijanin, potem zwycięzca dusz, potem pastor. Najpierw chrześcijanin, potem, potem, chrześcijan, potem zwycięzca dusz, potem lider muzyczny. Twoją pracę możesz umieścić tam, gdzie chcesz. Ale sercem tej rzeczy jest to, że każdy z nas powinien być zwycięzcą dusz. Wszyscy powinniśmy sięgać po zgubionych w imieniu Jezusa. Podzielę się z wami metodami, których używał Wigglesworth. A? Oczywiście używał y, osobistej ewangelizacji, już to zilustrowałem, ale pozwólcie, że dodam jeszcze jedną czy dwie rzeczy. Podróżował kiedyś pociągiem do Szwecji. Na pewnej stacji wysiadł, chodził po Peronie, żeby rozprostować nogi, szedł, i powiedział, że tam siedziały dwie kobiety. Starsza i młodsza. Więc powiedziałem, powiedział, y, powiedziałem do nich, Wyglądacie tak biednie, co się za dzieje? To jest miłe pozdrowienie od obcego człowieka, prawda? I ta starsza kobieta powiedziała, jadę do szpitala, żeby mi amputowano nogę. Nic dziwnego, że biednie wyglądała. Burgles Ward powiedział, czy znasz Jezusa? A one powiedziały, nie znamy, więc poprowadził je obie do Jezusa. Pozbawienie. Potem powiedział, czy wierzycie, że Jezus, który zbawia, też uzdrawia? One tego nie wiedziały, ale on im powiedział. I potem modlił się o nią i powiedział Teraz idź do szpitala, niech zobaczą Twoją nogę i sprawdzą i zbadają. I zorientujesz się, że nie potrzebujesz amputacji. I dokładnie to miało miejsce. On zawsze y, wychodził z pełną Ewangelią, ponieważ jego serce było pełne miłości Bożej. I wierzę, że my możemy też w tym miejscu mieszkać. Każdego dnia powiedział mi, że kiedy siedział w domu w Bradford i poczuł silne wrażenie, że ma iść na pewną ulicę, na pewne miejsce i poczekać. I powiedział, czekałem pół godziny. I w końcu powiedziałem, panie, po co ja tu w ogóle mam czekać? I pan dał mu wrażenie, żeby dalej czekał. Czekał znowu pół godziny? I nic się nie stało. Nie miał żadnego wrażenia, żeby rozmawiać z kimkolwiek. Znowu pół godziny. I dokładnie w tym czasie. Jechał człowiek na wozie. Zaprzężonym konnym. To był taki drabiniasty wóz. I ten człowiek siedział na koźle na froncie wozu. I Duch Boży powiedział, to jest ten człowiek. And Wigglesworth, Wigglesworth tamte, bez zastanowienia skoczył u boku tego człowieka na wóz. Said, ten człowiek spytał, co ty tu robisz? Said, on powiedział, Bóg mi powiedział, żeby z Tobą porozmawiał. To to on, to on powiedział, złaś. On pow a Wigglesworth, nie zejdę, ponieważ Bóg mi kazał z Tobą rozmawiać. I zaczął dzielić się z nim Chrystusem i bariery tego człowieka zostały zniszczone. Poprowadził tego człowieka do Jezusa Chrystusa, zanim on doszedł, dojechał do domu. Po czterech dniach jego żona powiedziała, Smith, czy ty dzieliłeś się Jezusem z pewnym człowiekiem, który jechał na wozie zaprzężonym, konnym? Yes, tak, powiedział. Why? Dlaczego? Jego żona właśnie była, rozmawiała ze mną. Ten człowiek umarł. Nagle. I zostawił poselstwo. Powiedz temu człowiekowi, który doprowadził mnie do Jezusa. Wiem, że idę do nieba. Ponieważ ktoś słuchał ducha świętego i był w stanie zrobić siebie głupca dla Jezusa. I był w stanie wstąpić na to miejsce, gdzie Bóg go wyznaczył. Kiedyś przejeżdżałem obok pola, na tym polu, była chata, gdzie mieszkała rodzina cygańska. Młody człowiek, Jim, znalazł Jezusa jako zbawiciela i był wspaniały Świadkiem Jezusa mógłbym o Kenie Becleju wiele wam powiedzieć. Przejeżdżałem, a tam w tym domu był ktoś, kto był chory. Kiedy przejeżdżałem, y, miałem wrażenie, że mam stan, sta, stanąć tam i wejść do tej chaty Braclejów. Ale pomyślałem, dlaczego? Byłem tam wczoraj. Oni mnie nie potrzebują. Oni się dobrze mają. No i przejechałem dalej. Nie chciałem być nieposłuszny. Ale myślałem, że mam bardzo pilne zadanie, muszę odwiedzić chorą osobę w szpitalu. Ale kiedy przejechałem już, to wrażenie było tak silne, że powiedziałem, przepraszam pani, nie byłem wrażliwy. Zawróciłem i pojechałem tam z powrotem. Wysiadłem z wozu, otworzyłem bramę i zacząłem przechodzić przez to pole. Chaty. I nagle z chaty wybiegł ten cygan brat Gilbert Kiedy zobaczył, że wychodzę przez bramy i idę przez to pole, jego oczy się otworzyły w cygański sposób i powiedział dzięki panu, że przyszedłeś. Dlaczego Gilbert spytałem? Stary człowiek, tak określał swojego ojca. Stary człowiek umiera i prosi o ciebie. Wszedłem do tej chaty. Na workach, na podłodze, leżał stary cygan we lewej koszuli. A przykryty był swoim jedynym przykryciem takim zielonym płaszczem. Miał taki śmiertelny, śmiertelny wyraz twarzy, wystające kości policzkowe. Rozpalone te, tą, ta skóra na twarzy i jego oczy tak błyszczały. I ja uklękłem na brudnej podłodze obok niego i spytałem. Mr. Bla Mr. Blackley, jestem tutaj. Chciałeś mnie? On powiedział, tak, jak ja chcę teraz znaleźć Boga. Ja chcę znaleźć Boga i nie wiem jak. On potrafił głosić Ewangelię jak Ewangelista. Ja go wciąż odwiecałem. I ten człowiek wyglądał nie tylko na, pew na pewno zbawionego, ale obdarowanego w służbie. On umiał mówić Ewangelię, ale on umierał i powiedział, ja chcę znaleźć Boga. I nie wiem, jak to zrobić. I ja tam uklękłem. Na brudnej podłodze i doprowadziłem tego brakleja do Chrystusa. All, said, I found, on powiedział, ja go znalazłem, znalazłem, znalazłem. Za 36 godzin umarł. Said, you know, jego syn powiedział, wiesz, mój ojciec był takim bezbożnym człowiekiem. Myślałem, że będzie miał okropny czas, kiedy u będzie umierał. Peace, Ale umarł w pokoju ponieważ w ostatnim momencie Jezus do Niego przyszedł. I ja Duch Święty mi pomógł przezwyciężyć moją niechęć, abym był posłuszny Duchowi Świętemu. Być posłuszny Bogu, a Bóg mnie poprowadził. On nie ma faworytów w żadnych z nas. Ty możesz być wrażliwy na ducha. I Bóg może ciebie użyć. Może zrobić błąd. Lepiej zrobić błąd niż nic nie zrobić. Ja czytałem kiedyś o Moody'm, który nigdy nie szedł do łóżka bez zwiastowania jakiejś duszy wcześniej. Powiedziałem, to jest cudowne, będę to samo robił. Ale nie spytałem mojego ojca o to, po prostu postanowiłem sobie. Zrobiłem to. I o 11 w nocy zorientowałem się, o Panie, ja nikomu nie świadczyłem dzisiaj. Muszę iść teraz. Więc założyłem płaszcz i wyszedłem. Chodziłem dwie mile, przeszłem dwie mile i nikogo nie znalazłem, dzięki Bogu. I ja jestem szczery, nie chciałem nikogo spotkać. Po prostu wykonywałem obowiązek. Wróciłem się. I nagle spojrzałem na bramę hotelu. Około północy już było. Wyszedł człowiek. On, on, I wtedy powiedziałem: Już jest tak późno. Proszę pana, czy pan jest zbawiony? On powiedział, to jest moja sprawa, ty się zajmij swoimi. A ja powiedziałam, ale Bóg to zrobił moją sprawą też. I wyprowadził mnie, żebym wyszedł na zewnątrz dzisiaj wieczorem. Abym wyszedł z mojego domu, zanim dzisiaj pójdę do łóżka, i spytał się, czy znasz Jezusa jako pana zbawiciela. I on mnie uderzył, a potem odszedł ode mnie i ja nie przestałem nigdy modlić się, żeby ten człowiek spotkał mnie kiedyś w niebie. Oh, I know, I o, ja wiem, but że, że ja się wygłupiłem. Ale ja bym chciała zrobić siebie głupca dla Jezusa. Be the devil's fool. A jeżeli być diabe głupcem diabła i stracić możliwość dobyć jakiegoś, kto potrzebuje miłości Jezusa, jest napisane, że ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego, ci są synami Bożymi. I ten może być prowadzony Duchem Świętym jako Syn lub Córka Boża i Bóg może Cię użyć dzisiaj, tego tygodnia, każdego dnia, każdego tygodnia. W nowej pewności w dzieleniu się Jezusem Chrystusem. Really na takie sposoby, jak ty, nigdy się nie spodziewałeś. Wigglesworth głosił na otwartej przestrzeni o wiele wcześniej już. popular. Because... To nie było wiele lat wcześniej, ale wtedy otwarte głoszenie na powietrze było bardziej popularne. Chwili, ze względu na presję ruchu ulicznego w dzisiejszych czasach nie mamy tak wiele okazji na to. Ale stał na otwartej po, po, przestrzeni, głosił Ewangelię. And he would go out where the on wychodził tam, gdzie byli grzesznicy. On nie wierzył w to, że ludzie mają wejść do kościoła najpierw, aby byli zbawieni. Ja nie wiem, czy gdziekolwiek w Biblii znajdziecie takie miejsce, gdzie ludzie najpierw przypuszczalnie mieli wejść do kościoła, aby zostać zbawionymi. Wychodzisz tam, gdzie są grzesznicy. Idźcie na cały świat i gości Ewangelię. I my musimy odejść od tego echa ewangelizacyjnego. World, age, musimy wyjść na świat, poza Kościół. Te krzesła już były ewangelizowane tysiące razy. My musimy wyjść na zewnątrz, tam gdzie mężczyźni i kobiety umierają bez Chrystusa. W tym kraju i poza jego granicami. Had for all my life. Przez całe moje życie miałem ciężar o misję. I w 1928 roku, kiedy na nowo powierzyłem moje życie panowaniu Jezusa Chrystusa, ja zaoferowałem moje życie i moje serce Bogu w sprawie Indii. I Bóg poprowadził mnie do mojego własnego kraju i powiedział, ja Cię nie chcę w Indiach. Ale wciąż musisz wysyłać misjonarzy. I w tej usłudze miałem możliwość widzenia, jak misjonarze wychodzą z każdego kościoła, gdzie byłem pastorem. Ponieważ czułem ciężar, potrzebę, aby zbawiać zgubionych. Idź na świat tam, gdzie są grzesznicy. Ta, kiedy Wilges głosił, brakowało mu homoletyki. Ale jego dynamika była super. Jeżeli brakuje Ci homoletyki, to bądź pewny, że masz dynamikę. Amen. Bądź wypełniony Duchem Świętym. I unikniesz wielu błędów. Ale jeżeli możesz mieć i homoletykę, i dynamikę, to nawet lepiej. I ja się tego nauczyłem od studentów. Naucz je prezentować y, prawdę jak tylko możesz najlepiej. Never, never, Ale nigdy, nigdy nie polegaj na swoich możliwościach. Ponieważ pamiętaj, to namaszczenie czyni różnicę. Zmienia rzeczy. Rudolf y, y, wykonywał to, co się nazywa Pracą w y, pokoju doradztwa. Dzisiaj jest to pokój doradztwa. Nieważne, jak to nazwiesz. Said, ale y, on mówił, że Poli zwykle zarzucała sieć, ona była porucznikiem w armii Zbawienia. I Poli zarzucała sieć, a ja łapałem ryby. And he regarded that as very, very important ministry. I on to uważał za bardzo, bardzo ważną służbę. Ale coś powiedział, co zostało ze mną. Kościół jest zainteresowany Nowonarodzeniem. Ale powinien także być zainteresowany Nowonarodzonymi. Riddlesworth, was Riddlesworth? Był zainteresowany wprowadzeniem ludzi do nowego narodzenia, ale także był zainteresowany, aby ugruntować ich stopy poprawnie w Królestwie Bożym, aby od tego czasu chodzili z Bogiem. Jeżeli mogę się podzielić tą osobistą notatką, dzielę się na temat okresu Orta, i to, co pozostało w moim życiu, w 1931 roku, mój pastor przyszedł do mnie. Mieliśmy kościół, który powstał w wyniku krucjaty, kiedy 10 tysięcy ludzi w ciągu 12 tygodni zostało zbawionych. I mieliśmy fundament członkostwa, który miał 12, 12 setek ludzi. Mieliśmy spotkania przez 7 nocy w tygodniu. Zapakowane aż do drzwi. Codziennie było 12 setek ludzi. I na każdym nabożeństwie ktoś był zbawiany. I mój pastor powiedział, chciałbym, abyś zajął się zarządzaniem pokojem doradztwa. I ja musiałem powiedzieć nie, ponieważ ja nie wiedziałem, jak prowadzić duszę do Jezusa. Wróciłem do domu. I powiedziałem, tato, ty jesteś chrześcijaninem, poradź mi dobrą książkę, która mi pomoże. Chcę się dowiedzieć, jak prowadzić duszę do Chrystusa. On da mi książkę, książkę, która nie wiem, czy dzisiaj ma taki sam tytuł jak wtedy. A ja to reja, jak prowadzić ludzi do Chrystusa? Ja studiowałem tę książkę, zapamiętywałem wersety biblijne i po sześciu tygodniach albo miesiącu później powróciłem do pastora do pastorze, i powiedziałem pastorze Tweed, czy ta praca wciąż jest dla mnie otwarta? On powiedział tak. Spytałem, czy mogę ją mieć? I miałem ogromną radość pracowania nad mężczyznami, i kobietami, którzy w ręce i powiedzieli, że chcą Jezusa jako Zbawiciela. I przypuszczam, że każdego tygodnia 10 do 20 do 30 osób przychodziło do Jezusa. Jaka radość. Ja zacząłem moją służbę zbawiania dusz. W tym pokoju doradztwa. I niektórzy z Was może otrzymają ofertę, aby być doradcami, aby prowadzić do Jezusa Chrystusa ludzi i to Wam dzisiaj z rano chcę powiedzieć. Ja nie chcę nikogo zgorszyć, to Wam powiem z serca. Czy to nie jest czas, aby doprowadzić nasz kościół do tego, abyśmy byli zdesperowani w sprawie zbawienia zgubionych? Abyśmy zaczęli poruszać się w tym kierunku. W sobotę rano w tym kościele jest spotkanie modlitewne. Wejdźcie, dokonajcie inwazji na to spotkanie modlitewne z tą pasją, aby modlić się o dusze, aby zostały zbawione. Tak jak to było w każdą niedzielę w Filadelfii. Tam, gdzie jesteś Ty członkiem w Kościele, każdej niedzieli, ten kościół, który ty reprezentujesz, aby mógł otrzymać nowe tch tchnienie Ducha Bożego power, w mocy, w zbawieniu. Wigglesworth pracował od domu do domu, zanim ta ewangelizacja y, została w ogóle wynaleziona. I on spędził, spędzał długi czas w modlitwie, zanim wyszedł y, i czynił tą pracę od drzwi do drzwi. Pukał do drzwi albo dzwonił. I rzadko mu odmawia, odmawiano, po, ponieważ pomimo swojej szorstkości, niedelikatności takiej, on był dyplomatą, kiedy doszło do kontaktu z ludźmi i był zapraszany. I nigdy bez modlitwy nie zostawiał żadnego domu. I mnóstwo ludzi doprowadził do Chrystusa. Zaprosili go, mnóstwo ludzi go zaprosiło do domu w jego osobistej pracy. I ja wierzę, że jest w tym ogromna moc. Głosiłem y, w zachodnich Indiach I, i miałem ciężar, aby podzielić się tą koncepcją. Meted, tą koncepcją indywidualnej służby wychodzenia na zewnątrz. I Bóg tak to pobłogosławił. Tam był kościół, który miał ponad 2000 członków. Bóg tak pobłogosławił pastor, do mnie napisał. Wiesz co, niesamowita rzecz się dzieje. Powiedział, że ludzie do niego przychodzą i pytają pastorze, czy możemy wykonać jakąś pracę ewangelizacyjną poprzez odwiedziny. Powiedział, każdej soboty rano, Setka ludzi wychodzi na zewnątrz i nigdy nie wracają bez raportu o co najmniej 40 osobach, które znalazły Jezusa. Jeżeli złapiemy tę wizję, Bóg może nas błogosławić i możemy wyjść na zewnątrz i zdobywać zgubionych. Dalej Smith Wecklessward był kaznodzieją ewangelizacyjnym. Ale on wyjechał i został ochczony w Duchu Świętym. A kiedy powrócił i opowiedział o tym poli, ona nie, nie miała sympatii do tego. Ale powiedziała, dokładnie zaczyna się teraz zgromadzenie. Jeżeli Ty masz to, co oni, to teraz dzisiaj wieczorem głoś. I to było dokładnie przed rozpoczęciem nabożeństwa. Had, jeżeli Ty masz to, co oni, to głoś dzisiaj w nocy. On nie Poli powiedział. Ja nie jestem jeszcze gotowy, ja nie umiem głosić. Ona powiedziała, jeżeli Ty masz to, co oni, to głoś. On powiedział, nigdy nie widziałem, żeby policzyła się tak niepewnie. Siadła co najmniej na sześciu krzesłach, różnych krzesłach, w czasie nabożeństwa tak bardzo niespokojna była, ponieważ Duch Boży zaczął przekonywać. I to był początek jego służby. On głosił Ewangelię. Jak powiedziałem Wam, nie zawsze głosił tak dobrze. Niektóre jego kazania były zupełnie zaskakujące. Ale on po prostu kochał Boga, Jezusa i duszę. Kochał ludzi. Ponieważ to jest ważne, aby to widzieć. Nie zbawiasz dusz, zbawiasz ludzi. Dusze to nie są statystyki, to są ludzie. Wy, wyrzućmy z naszych umysłów tą ideę, że numery się nie liczą, liczby. To jest zwiedzenie diabelskie. Liczby się liczą, ponieważ liczby to ludzie. Liczby to ludzie. I o, każda jedna dusza, która jest, zostaje zbawiona od piekła wiecznego. Musimy złapać wizję. On umiał stać i głosić w sklepie spożywczym. Ja nie wiem, jakby wam to wyszło, gdybyście wy zaczęli głosić. Ale Wigglesword stanął i zaczął mówić do grupy ludzi. I trzy osoby uklękły w tym sklepie spożywczym, aby przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela. Głosił kiedyś na statku, podróżował do Afryki na serię spotkań. I miał być on y, koncert y, na statku. I ten człowiek, który go organizował, zapytał: Czy zaśpiewałbyś? Czy zrobiłbyś coś dla nas? Czy mógłbyś jakiś punkt naszego koncertu wypełnić? On powiedział: Zaśpiewam dla Was, ale pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Że to będzie pierwszy numer. On powiedział: W porządku więc przedstawił wierobnego smytału dla że będzie śpiewał dla nich. I zaśpiewał piękną ewangelizacyjną pieśń. A potem zawołał ludzi, którzy chcieli przyjąć Jezusa. I koncert nigdy się nie odbył. Ludzie klękali wszędzie wokół, wokół tej sali kon koncertowej. Krzycząc do Boga o zbawienie, On głosił, aż kiedyś trzy tysiące ludzi przyszło do Jezusa w czasie jednej usługi, kiedy tak długo głosił. W Norwegii kiedyś hala miejska była pełna, Duch Boży stąpił. I Łygresła odpowiedział, jeżeli mi wierzycie, to każda osoba, która jest w tym budynku i na zewnątrz zostanie zbawiona. I Duch Boży zstąpił na tych wszystkich and ludzi. I mnóstwo, mnóstwo zostało przyprowadzonych do Jezusa Chrystusa. W Nowej Zelandii nie było prawie ani jednej duszy zwawionej, kiedy wylądował na brzegu, ale po paru tygodniach 2000 tysiące ludzi spotkały się na wieczerze komunijnej. Zgromadzili się wokół stołu pańskiego, wraz ze Smithem Wiglesworthem. Bóg go błogosławił. W południowej Ameryce były tak dramatyczne rezultaty, że Justice Duplessis, brat Davida, to jest mój przyjaciel, podobnie jak Dawid, Justice mi powiedział, ewangelizacyjne rezultaty sumytały Wiggleswortha w południowej Afryce zmieniły duchowe życie całego kraju, ponieważ on wyszedł i ośmielił się z ufać, ufać Bogu. On wyciągał rękę przez misję. On nigdy nie poszedł na pole misyjne. Chciał iść, ale on wspierał misje. I jego pragnieniem serca była.. Misja ewangelizacyjna Kongo. Jak on kochał tę misję? Kiedy ludzie dali mu ofiarę miłości, on to przyjął z wdzięcznością, a kiedy następnego tygodnia chcieli mu dać drugą ofiarę miłości, powiedział w porządku, ale pod jednym warunkiem, że mogę to wszystko oddać na misję. I zawsze druga ofiara miłości została darowana na misję. Misja, którą on zaczął, to znaczy jego y, zięć zaczął, dzisiaj ma dwa tysiące zborów y, w centralnej Afryce. I wiele z nich ma dwa, trzy tysiące członków. To jest serce Głównego Złota. I on to wymodlił, że to zaistniało. Ja wierzę, że Bóg go błogosławił, ponieważ on wyciągał ręce do zgubionych. To był sekret jego zwyciężania dusz. Ja myślę, to jest dosyć, dosyć proste. On nie miał programu, który musiał wykonywać. To był spontaniczny rezultat jego relacji z Jezusem. Myślę, że to powtórzę. Sekret sukcesu Wiggleswortha w zwyciężaniu dusz to było to, że to nie był program, który musiał wykonywać. To był spontaniczny rezultat jego relacji z Jezusem. Widzicie, Jezus jest Zbawicielem świata. On mieszka w nas. Jeżeli Chrystus jest w tobie, to ty należysz do Niego. A jeżeli Chrystus jest w Tobie, to jest to ten Chrystus, który przyszedł, aby zbawiać świat. Jeżeli Jego serce bije w Tobie, w Twoim sercu, będziesz miał tą samą wizję, tą samą pasję. I dlatego tym Łukas Łód był motywowany. On więcej nie próbował, nie próbował zwyciężać dusz. Tata, tak jakby jabłoń próbowała e, produkować jabłka. I jabłka na niej rosną, ponieważ jest to jej natura, aby na niej rosły jabłka. Jeżeli ty mieszkasz w Chrystusie, to ty będziesz wytwarzać owoc, tak jak to ta jabłoń. Na niektórych krucjatach cytują, że ten owoc to jest podobieństwo do Jezusa i cytują Galacjan 5:22. Nawet znam takich, którzy cytują Hebrajczyków 13:12, że tym owocem jest uwielbianie, ale owoc. To jest reprodukcja według tego samego rodzaju. Ten fragment jabłka, który tak lubimy jeść, jest, aby ochraniać ziarno. A kiedy to zgnije i jabłko wpadnie na ziemię, to to... Nasienie wpada do ziemi i wytwarza jeszcze jedną jabłoń Owoc to jest reprodukcja według tego samego rodzaju. I dlatego zawsze powinniśmy mieć owoce ducha. I wszyscy powinniśmy oferować owoc naszej, naszych ust oddających dziękczynienie. Także wszyscy powinniśmy produkować według tego samego rodzaju duchowo. That, A gdy to czynimy, to łapiemy tą wizję, w tym jest mój Ojciec uwielbiony, abyście wiele owocu przynosili. Jezus powiedział, ja was wybrałem i wysłałem, abyście and szli and i przynosili owoc. Drugi aspekt to by było takie, że on był wypełniony duchem świętym. I Jezus, kiedy obiecywał ducha, powiedział kiedy przyjdzie, to otrzymacie moc, abyście byli świadkami. Wygeswold powiedział do mnie kiedyś, powiedział tak, dzisiaj Wielu nie oddaje się zwyciężaniu dusz. Ale oddaje się cielesnym manifestacjom. Są spektakularnych rzeczy. A wielkim celem Ducha Świętego jest nas namaścić na zbawianie zgubionych. Czy mogę w jakikolwiek sposób przekazać wam to? Pierwszy raz tutaj głosił pewien brytyjski kaznodzieja i powiedział: Staliśmy się małymi grupami zielonoświątkowych specjalistów, odczuwających tętno swoje nawzajem. Kościół zwrócił się do siebie nawzajem, a wizja musi być na zewnątrz. Musimy szukać zgubionych. I to jest nam wyjaśnione i to jest nam oczyszczone przez Golgotę. Pewnego dnia w Jerozolimie Łegleszłot właśnie powrócił ze spotkania. Gdzie pewien Arab dla niego tłumaczył. I rozmawiał z Tomem Kempem, moim przyjacielem. Kiedy powracaliśmy z tego zgromadzenia. I Tom powiedział, że ten Arab, który dla niego tłumaczył, zaczął odchodzić od Boga. Wygłasł z ucisku. I kiedy weszli na schody domu misyjnego, o bracie Kempy powiedział, to jest. To mnie zabija, to mnie dobija. To mnie dobija. Co cię dobija, bracie Wygles? Co cię dobija? On powiedział, każdy, kto odchodzi od Jezusa, jak On miłował Jezusa, i miał głębokie uczucie. Zgubienia ludzi, którzy nie znali Jezusa. Kiedyś znałem poetę, który nazywał się H.W.S. Miles. Może niektórzy z was nie znają go, ale ja znam jego książki. Poeta Miles napisał długi wiersz. I zatytułował to, to prostota w apostole Pawle. I próbował wczuć się w skórę Pawła. I odzwierciedlić to, co czuł, co Paweł miał do powiedzenia. I to jest parę linijek, których nigdy nie zapomniałem. O kiedy to słowo przychodzi na mnie, słowo uwolnienia, wtedy unoszą się wszystkie iluzje i prawda jest obnażona. Czy to jest ciernista prawda, czy pustynna, czy to jest rzeka, czy miasto, ono się rozpływa w iluzyjnym raju powietrza. I tak, i też widzę dusze, które są pod tym wszystkim. Niewolnicy, którzy powinni być królami. I mówię, ci, którzy są związani, a powinni zwyciężać. Niewolnicy, którzy powinni być królami. I nie, nie, nie widzę żadnej nadziei w pustym cudzie tylko. Ja mogę być tylko pewnymi rzeczami zadowolony. I wtedy ogromne pragnienie, nienasycone, przenika mnie jak głos trąby, aby zbawić tych, aby zginąć za ich zbawienie, zginąć za ich życie i być dla wszystkich nich ofiarowany. I chcę Wam zostawić tę myśl. I teraz chcę powiedzieć o ostatniej fazie. Statystyki wydane przez Narody Zjednoczone Mówią, że jest więcej ludzi żyjących dzisiaj na obliczu Ziemi niż kiedykolwiek umarło w historii ludzkości. Innymi słowy więcej niż połowa totalnej rasy ludzkiej wszystkich czasów żyje dzisiaj. My jako Kościół mamy największe pole żniwa, jakie Kościół kiedykolwiek miał. I my, jako kobiety i mężczyźni Boży, ja powiem z łaski Bożej, z będziemy żrąć to żniwo. Podzielę się z Wami paroma rzeczami na temat służby uzdrawiania Wygłesłotta. Kiedy On odkrył tą prawdę i moc Bożą w swoim własnym ciele, odkrył to, ponieważ jego własna żona, żona rzuciła mu wyzwanie. On miał hemoroidy i stosował środki lecznicze. I ona powiedziała przy jakimś kaznodziei, który ich odwiedzał, jak sądzisz człowiek, który głosi uzdrowienie? I y, bierze mimo to lekarstwo, on powiedział, ja bym powiedział, nie w pełni ufa Bogu taki człowiek. I w ogóle postanowił, że na pewno zaufa Bogu. I cud za cudem miał miejsce w jego własnym życiu. Miał w nerce kamień, lekarze powiedzieli, on nie przejdzie ponieważ nie można go skruszyć, a on powiedział: Mój Bóg go skruszy. I Bóg go skruszył i przeszedł. I Wigglesworth nosił ze sobą małą buteleczkę, w której znajdowało się około 150 kawałków kamienia, które, które Bóg rozkruszył i ten kamień przeszedł. Ostatni raz widziałem go w Londynie na spotkaniu, na którym przemawiał i zawołał mnie na podwyższenie pod koniec nawożeństwa. Powiedział, że o mało umarł. Powiedział, the nie wiem co lekarze mu o tym powiedzieli, <laughs> ale mówi prawie szpilki wbijali mi w pięty, aby stwierdzić, że jeszcze żyje. Ale powiedział, zacytował Rzymian 8:11. To jest jedno z jego cytatów. Duch święty, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka we mnie i on ożywia moje śmiertelne ciało. I ostatni list, który do mnie napisał, i napisał, znowu Bóg wypełnia swoje słowo. Rzymian, ósmy rozdział. Wersety 11, 12, 13. Ten sam Duch, który zbudził Jezusa z grobu, ożywił także moje śmiertelne ciało. Jak i jego ciało ożywił. Widzisz, on wierzył, że uzdrowienie było celem Bożym. Wierzył w Księgę II Mojżeszową 15:26. Ja jestem Panem, który Cię leczy. Tam było y, imię Boga, Jahwe. Jahwe, Rafa, Jahwe, Rafika. To jest tytuł Boga, Jahwe. I każdy czynnik y, występujący w Bogu, Jahwe, opisuje jakąś charakterystyczną cechę Boga. I Wigglesmut widział to jako żyjącą naturę Boga. Cytował listę Hebrajczyków 13.8. Jezus Chrystus jest dziś, wczoraj i na wieki ten sam. I ponieważ jest to przekazanie pańskie, oni będą kładli ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. Jakub 5, 14 do 16. Jeżeli ktoś jest chory między wami, niech zawoła starszych kościoła. I to była ta motywacja to współczucie Chrystusowej, miłość Boża i posłuszeństwo Bożemu Słowu, które motywowało Go w służbie uzdrowienia. I wiecie, to mnie błogosławi w przygotowaniu do usługi. Jeżeli ja rozpatruję te wersety i szukam Boga, aby mnie na nowo napełnił, aby te wersety wypełniły się w moim życiu, w mojej służbie, i w życiu wszystkich, którzy słuchają dobrego Bożego Słowa. W słowo. już słyszeliśmy o tym, miał ogromne współczucie. Jedna ilustracja, kiedy głosił na otwartej przestrzeni. Wielu biednych ludzi słuchało go. I w zimie. Zawsze y, ubierał swój y, starty garnitur i swoje zdrowe buty, by the time ponieważ powiedział, wtedy kiedy ja poczuję, że im jest zimno, they're cold. They're cold wiem, że im jest też zimno i wtedy przestanę mówić. To było praktyczne and współczucie. He had that that out. I miał to współczucie, które wychodziło na zewnątrz. Jego wiara throughout. działała przez miłość. On wierzył w nakładanie rąk i namaszanie olejem. On wynalazł butelkę na olej, która była szczelna. Większość rolnośionkowych pastorów w tamtych czasach nosiła w kieszeni butelkę z olejem. I większość z nas miało na garniturach plamy oleju, ponieważ te butelki przeciekały. Więc Wigglesworth wynalazł małą butelkę, która była szczelna i była nazywana butelką Wiggleswortha, butelką na maszczyn Wiggleswortha. I to wyglądało tak jak ta, ten zakrap do oleju używany w motocyklach. Wyciskał to na głowy ludzi i to działało. Było to błogosławieństwo, ponieważ był posłuszny Bogu. I y, kiedy on umarł, to znalazł się taki amerykański ewangelista, który powinien zostać bezimienny. I jego rodzina tak pomyślała, że dobrze by było pamiątkę mu jakoś prezentować. Wigglesworth'a, I podarowali mu butelkę, którą Wigglesworth używał w swojej służbie. I takim było przykro, ponieważ doszło ich informacja z Ameryki. Czy mogę być namaszczony olejem z butelki, której używał Wigglesworth? Czy to nie jest straszne? Nie ma różnicy, z jakiej butelki to, to pochodzi. To jest tylko symbol, to Duch Święty przychodzi. Amen ogóle Sword uzdrawiał, a nie modlił się. Ciekawe, w Dziejach Apostolskich nie ma żadnej modlitwy o chorych. Nie ma modlitwy o chorych w Dziejach Apostolskich, aż do ostatniego rozdziału. Ani o jedną osobę nie modlono się. Wszystkie zostały uzdrowione. Uzdrawiajcie chorych. Pewien człowiek wyszedł na środek o modlitwę na zgromadzeniu. And this man belonged to my church, and I hadn't met Wigglesworth at this time. I He was suffering from diabetes. miał cukrzycę. Man about 60. And he went out. looked at him. Wigglesworth said, I'm not praying for you. You're healed. And he said, "No." On powiedział, a to jest śmieszne. Poszedł? Usiadł? Poczekał do końca nabożeństwa? Była przerwa, posiłek i potem wieczorna usługa. On powiedział, on się nie modlił o mnie, wyjdę jeszcze raz, poproszę. Więc wyszedł? Drugi raz na tej wieczornej usłudze. Wyglisław powiedział. Co ty tu robisz? Powiedziałem ci, że jesteś ozdrowiony, idź do domu. A kiedy wrócił do domu, jego kuzyn powiedział mu, słuchaj, wiesz, jeżeli jesteś ozdrowiony, nie potrzebujesz wziąć więcej insuliny. Ja bym był w tym bardzo ostrożny, ale to powiedział jego kuzyn. I y, duch Boży został zbudzony w sercu tego człowieka. On powiedział, masz rację. Przyjął słowo i został zupełnie uzdrowiony. Wyglądał nie kładł na mnie rąk. Po prostu podzielił się wiarą, którą Bóg mu dał. I konsekwencja była taka, że ten człowiek został uwolniony. Był pewien chłopiec, Jacobson. His mother, jego matka była na spotkaniu z Uglesworthem. Miała bardzo bolesny paznokieć wrośnięty w stopę, w palec. Jeżeli kiedykolwiek to miałeś, to wiesz jak to boli? Ona wyszła po modlitwę a Uglesworth nie modlił się o nią. Powiedziała kobie, wstań na nogi. To było niemożliwe. To był straszny ból. On powiedział: Kobieta, wstań na nogi. Ona miała odwagę to zrobić. I natychmiast, gdy wstała jej stopa, została uzdrowiona. On wierzył w modlitwę, ale także uzdrawiał ludzi. On lubił, kiedy ludzie działali w oparciu o swoją wiarę. Była. Kobieta z naszego zboru, która wyszła w modlitwę, modlił się o tą kobietę i potem powiedział, kobieto, pobiegaj dookoła kościoła. Ona zaczęła się śmiać. On powiedział, kobieta przestań się śmiać i biegaj. Ona to zrobiła. Ja po tej usłudze zapytałam, um, Mr., Mrs. Warren Wood, dlaczego się pani śmiała? Ona, Ona powiedziała, ja już byłam wcześniej na spotkaniach Wiggleswortha. I ja wiem, jakie rzeczy on robił. Więc postanowiłam, że ja nie będę robić żadnej z tych głupich rzeczy. I pierwsza rzecz, którą on powiedział, biegaj dookoła kościoła. Ona to zrobiła, została uzdrowiona. Czasami robił to, co byśmy nazwali hurtowym uzdrowieniem. Pytał, jak będziemy dzisiaj się modlić, czy to będzie hurtowe uzdrowienie, czy to będzie detaliczne? I jest coś w tym, Był kiedyś w Szwecji, gdzie władze zabroniły mu wkładania rok na chorych. Oskarżały go o leczenie bez prawa do wykonywania zawodu. Król Szwecji wysłał informację. Powiedzcie temu człowiekowi w jakiś sposób, żeby nie kładł rąk na chorych. Ja chcę tego człowieka, chcę, żeby on głosił w moim kraju. On to dobrze robi mojemu krajowi. Więc chociaż miał pozwolenie, żeby głosić, nie miał pozwolenia, żeby kłaść rąk na chorych. Więc powiedział: Ojcze, co ja mam zrobić? W jaki sposób wprowadzić błogosławieństwo i moc na spotkanie? I pan powiedział: Powiedz tej kobiecie, żeby wstała. Więc on powiedział: Kobieta, wstań. Wstała i powiedział, teraz połóż swoją rękę na tym, tej części ciała, gdzie masz ból. Będę się modlił o Ciebie. Ona położyła rękę na swoim ciele i on się modlił. I moc Boża przeniknęła ją, została uzdrowiona, wiedziała o tym. I Wiglesworth powiedział, niech każdy wstanie, kto ma potrzeby uzdrowienia, się rękę na swoim ciele, nawet. Tej części ciała, która jest chora, ja się będę modlił. I jeden cud za drugim. Jeden cud za drugim w całym zgromadzeniu. Więc on od dzisiaj nazywał to uzdrowieniem hurtowym. Kiedy to w tłumie, nie było za dużo czasu. Kiedy było mało miejsca albo ograniczenia jakieś. Nie mógł się modlić o nich jednostkowo, indywidualnie, ponieważ wierzył w niezmiennego Chrystusa. Ja prawie wyobraźnią i pamięcią jestem wciąż tutaj. I ja mogę słyszeć go dalej, jak on śpiewa Kochany Jezu, Kochany Jezu, Kochany Jezu. On był tak blisko Jezusa. Także Jezus przez niego dotykał ludzi. On po prostu żył w tej pełnej społeczności z Panem Jezusem. Pewnego dnia powiedział, czuję tu smród raka. I kiedy czuję smród raka, to czuję smród diabła. I wtedy wychodzę w mocy mojego umiłowanego Jezusa przeciwko dziełom szatana, tak jak jest powiedziane w pierwszym liście Jana 3, rozdział 8 werset. Został objawiony Jezus, aby zniszczyć dział od diabła. Ja wierzę, że to jest wizja, którą musimy chwycić. Pewien człowiek przyszedł do miejsca zwanego szatnią, tam gdzie usługujący przygotowują się na zgromadzenie. To było w Anglii. Nazywaliśmy to takim specjalnym rodzajem szatni. To pochodzi z takiego liturgicznego miejsca, gdzie kapłani ubierają swoje szaty. My tego nie robimy, oczywiście. I w tej szatni. Przed zgromadzeniem wszedł jeszcze inny brat. I po tym jak już został y, przedstawiony ludziom, wszedł z powrotem i rozmawiał chwilę z Wigglesworthem. Wigglesworth powiedział: Co z tym człowiekiem jest nie tak? Jak powiedziałem, on stracił swoją żonę, zmarła 6 miesięcy temu. Woodlesworth zaczął płakać. O mój bracie, powiedział. Nikt nie wie, co to jest, kto tego nie przeszedł. I zaczął opowiadać o śmierci swojej własnej żony. Polly Fellstone, która poślubiła go. Mieli, myślę, trzech synów i córkę. I nagle Przypuszczam, że nie miała od, o wiele więcej niż 40 lat. Została złożona chorobą i umarła. I Willisworth y, przy, przyjechał do domu, posłali po niego. Natychmiast to nie było daleko. I on ją zawołał z powrotem. Ona powiedziała: Smith? Bóg mnie pragnie mieć. Nie, możesz, musisz mi pozwolić iść. Wygosław powiedział osobiście. Me, Bóg mi powiedział. Wygosław, ona jest moja. Ja ją chcę. Said, powiedział, to była najtrudniejsza rzecz w moim życiu. So, yes, today, Powiedzieć panu tak, ponieważ I so. my się kochaliśmy z poli. Ale kiedy, kiedy mi to powiedział, pomyślałem It sobie, czy ja potrzebuję specjalnego słowa z nieba, abym zaczął działać? Dla niego potrzeba było specjalnego słowa z nieba, żeby go zatrzymać w działaniu. So oh. On był tak He's poruszony w mocy ducha, że był w stanie nawet wzbudzić umarłych. Odkrył tę moc, która jest ponad wszelkie doświadczenie. Była kobieta, która cierpiała na wyniszczające stadium raka i Wigglesworth poszedł w modlić się o nią. W 1947 roku to było. Moc Boża spadła i ona potem podniosła się i zaczęła uwielbiać Boga. Kilka tygodni później był w Yorkshire, w mieście, które nazywało się Halifax, pogrzeb. Pogrzeb przyjaciela Smytha Wegleswortha Richarda. Weglesworth podróżował z Bradford do Halifax na pogrzeb. Był tam duży zbiór prawie 12 setek ludzi zgromadzonych. Wilfred Sword zrobił to, do czego zachęcał innych. Pomimo tego, że był to pogrzeb, wszedł w drzwi kościoła, chwaląc Pana z rękami podniesionymi w powietrze. Wilfred Bridgeson, który był jego bliskim przyjacielem, kochał go bardzo. I chwalił Pana za to, że Jego przyjaciel był w obecności Pańskiej. Zszedł na dół, na to podwyższenie, tak aby chwalić Pana i pozdrawiał ludzi. Niech Cię Pan błogosławi bracie, niech Cię Pan błogosławi siostro? Chwała Panu, chwała Panu siostro i bracie na pogrzebie. Wszedł przez drzwi, do pomieszczenia, gdzie, były, gdzie byli kaznodzieje zgromadzeni zanim podjęli się przeprowadzenia pogrzebu, on zwrócił się do każdego z braci, pozdrowił ich jak zwykle pocałunkiem. I potem zwrócił się do człowieka, który miał na imię Hebet, którego żona to była? Przepraszam do jego córka, była tak chora na raka wcześniej? I powiedział bracie, a co z swoją córką, jak się czuje? I e, raport nie był dobry. I Wigglesworth po prostu westchnął. I upadł. I był w obecności pana. To był jego dom. Odwołanie. And right to the end full of praise. I aż do końca był pełen chwały i pełen współczucia.